Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 kwietnia, minęła 20. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Po pilnym posiedzeniu Rady Obrony Wiktor Orban wysyła wojsko do pilnowania gazociągu. Donald Trump ostrzega Iran we wtorek, Ameryka uderzy w irańskie elektrownie i mosty. Rusza dobro zbiórka, czyli nowa akcja PCK, tym razem chodzi o dzielenie się książkami. Węgierski premier Viktor Orban poinformował, że do ochrony gazociągu, którym do jego kraju płynie rosyjski gaz, zostanie skierowane wojsko. Takie decyzje zapadły po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Obrony. Dziś rano strona serbska informowała, że w okolicach gazociągu znaleziono materiały wybuchowe. Doszło do akcji sabotażu gazociągu Torque Stream w serbskiej Wojwodinie, mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Viktor Orban. Nikt nie został ranny. Gazociąg pracuje bez zakłóceń. Chciałem podziękować prezydentowi Serbii za współpracę. Serbia będzie także uczestniczyła w ochronie gazociągu. Jego działanie jest kluczowe dla Węgier. Wcześniej nie obwiniając bezpośrednio Ukrainy za incydent, Orban powiedział, że Ukraina od lat próbuje odciąć Europę od rosyjskiej energii. Kijów zdecydowanie odrzucił próby powiązania z materiałami wybuchowymi znalezionymi przez serbskie władze. Na lider węgierskiej partii, opozycyjnej partii TISA, Pieter Madziar, oskarżył Orbana o przygotowanie prowokacji przed wyborami. Donald Trump zapowiedział, że we wtorek Stany Zjednoczone przeprowadzą uderzenia na irańskie elektrownie i mosty, jeśli cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana. Więcej szczegółów ma zostać przedstawionych podczas jutrzejszej konferencji prasowej w Białym Domu. Amerykańskie media zwracają uwagę, że wpisy prezydenta są wyjątkowo wulgarne. Tymczasem prezydent Libanu przekonuje o konieczności negocjacji z Izraelem. Joseph Aoun wygłosił pierwsze od początku wojny przemówienie do narodu, w którym zaatakował Hezbollah i zapewnił, że nie ma bezpośredniego zagrożenia wojną domową. W transmitowanym na żywo przemówieniu wygłoszonym z okazji świąt wielkanocnych Józef Aoun wezwał do podjęcia bezpośrednich negocjacji z Izraelem, aby zapobiec przekształceniu południowego Libanu w nową gazę. Powiedział, że jego priorytetem jest utrzymanie pokoju wewnętrznego, a każdy, kto próbuje go podważyć, służy Izraelowi. Lepiej mieć tysiąc wrogów na zewnątrz niż jednego w kraju, mówił Aoun, mając na myśli wspierany przez Iran Hezbollah, który w Libanie jest nie tylko siłą militarną, ale też polityczną. Do Hezbollahu, który nie chce negocjacji z Izraelem, jak długo trwa wojna, zwrócił się też bezpośrednio. Dlaczego nie negocjować, aby położyć kres tragediom i ocalić to, co zostało? Negocjacje to nie kapitulacja, dyplomacja to nie uległość, mówił Aoun. Z Bejrutu dla Polskiego Radia na Rashid-Szehab. A według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w trwającym od 2. marca konflikcie zginęło niemal 1400 osób, ponad 4000 zostało rannych z powodu działań zbrojnych co 5 Tylibańczyk musiał opuścić swój dom. Rozpoczęła się dobro zbiórka, czyli nowa akcja Polskiego Czerwonego Krzyża. Chodzi o to, żeby dać książkom drugie życie i przy okazji pomóc innym. Akcja przypomina zakończoną parę miesięcy temu inicjatywę z kontenerami na ubrania. Tam też chodziło o pomaganie przez oddawanie rzeczy, których już nie używamy, mówi dyrektor Podlaskiego oddziału PCK e, Łukasz Zaniewski. Schemat działania jest bardzo podobny. Mamy zaprzyjaźniony antykwariat, który to odsprzedaje i pieniążki przekazuje na konto i my z tych pieniędzy wspieramy działania edukacyjne i aktywizacyjne dzieci, też seniorów i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Na razie to program pilotażowy potrwa do końca roku. Szczegóły na stronie PCK. Jeśli to się uda, będzie to już e, jego dziewiąty, ostatni zdobyty szczyt korony ziemi. Wspinacz Michał Leksiński za kilka tygodni rusza do nadenali na Alasce. Trwają ostatnie przygotowania e, do finałowej wyprawy trwającego niemal 10 lat projektu zdobycia korony ziemi w rozszerzonej formule dziewięciu szczytów. Najwyższy szczyt Ameryki Północnej jest ostatnim do zdobycia przez Leksińskiego. Jeśli Michałowi Leksińskiemu uda się zdobyć Denali, wówczas wejdzie do grona około 600 osób na świecie, które zdobyły koronę ziemi. Górę atakował już dwa razy, ale za każdym razem musiał przerywać wyprawę raz będąc 70 metrów od wierzchołka. Jadę z dużą pokorą, bo to nie jest prosta góra. Niektórzy mówią, że ta góra jest jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą. No u mnie by się to zgadzało, bo i nie mogłem zdobyć. Natomiast mam zrozumienie, dlatego że tam pogoda rozdaje karty. Przygotowania do wyprawy nie różnią się wiele od celów z poprzednich lat. Rok temu Michał Leksiński zdobył mantę. Everest. Harmonogram treningów i kompletowania oraz sprawdzania sprzętu jest podobny. Nowością jest namiot hipoksyjny i wcześniejsze rozpoczęcie przygotowania organizmu do wysokości, będąc jeszcze w Warszawie. Początek wyprawy w połowie maja. Agata Król, Polskie Radio. A wyprawie towarzyszy cel charytatywny. Fundusze zebrane w tym roku mają pomóc Agnieszce, mamie, która prowadzi rodzinny dom dziecka i walczy z nowotworem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl za oknami Przemyśliwieckiej burza, w nocy przelotne opady deszczu na termometrach od 2 do 10 stopni. Do tego silny wiatr. Autopromocja.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 Książki Świata. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Kłaniamy się i w tym wydaniu audycji zapraszamy do Lublina. Przed nami retransmisja kolejnego spotkania w ramach cyklu Wszystkie Książki Europy organizowanego przez Program Trzeci Teatr Stary w Lublinie właśnie i Biuro ESK Lublin 2029. Tym razem gośćmi w Lublinie i na naszej antenie byli i będą matka i syn. Napisali wspólną książkę. Ona, część zatytułowaną Grzeczne dłonie. On do kolejnego wydania w ich ojczyźnie w Rumunii dołączył jeden rozdział. Wszystko co złe i wszystko co piękne na świecie. Na polski te teksty przełożył Dominik Małecki, a nasze spotkanie tam na miejscu w Lublinie tłumaczyła Ana Maria Luft. Zapraszam i przedstawiam naszych gości. Anna Dragu i Edward Dragu. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się przyjechać do Polski i być z nami w Lublinie i na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zacznę, proszę Państwa, nietypowo, a mianowicie od cytatu nie z książki, o której będziemy rozmawiać ale z polecenia opinii, które napisała Eliza Kącka, laboratka zeszłorocznej edycji Nagrody Literackiej, NIKE i autorka książki Wczoraj byłaś zła na zielono. Dziś z bolesnym fenomenem autyzmu, który patologią nie jest, oswajają nas fascynujące książki, dokumenty spisane ręką matek odmiennych dzieci. Taka jest też relacja Anny Dragu, uzupełniona posłowiem jej syna. W literaturze poświęconej dramatycznej konfrontacji z własnym spektrum i następczo ze światem przybyła pozycja przenikliwa i poruszająca. Wolno nie zgadzać się z jej stanowiskiem, nie można jednak zaprzeczyć, że opowieść o własnej przemianie wspiera autentyczny entuzjazm dla badaczy robiących, co się da, by ocalić to co jeszcze da się ocalić z naszych żyć. Tak napisała Eliza, autorka książki, która, mówię teraz o jej, wczoraj byłaś zła na zielono, okazała się być w Polsce bardzo ważną literaturą, gdy chodzi o kwestie społeczne i o pokazywanie życia osób będących w spektrum autyzmu i osób najbliższych tym osobom. I taka jest również książka Anny i Edwarda. Książki się uzupełniają, są zebrane w jednym tomie i opowiadają o matce, samotnie wychowującej syna, będącego w spektrum autyzmu i opowiadającej o tym, jak Edward widzi świat. Chciałem zacząć od pytania do Anny. Czy Ty, zaczynając pracę nad tą książką, miałaś w ogóle świadomość, że możesz napisać tekst nie tylko dla Rumunek i Rumunów, ale tak szerzej, dla ludzi na całym świecie. I nie mówię o kwestii oswajania autyzmu, bo to w ogóle nie o to chodzi w tym e, przypadku, tylko raczej wyjaśniania i dania innym szansy zrozumienia, czym autyzm jest. Co jest trebare. Dziękuję za to pytanie. Karta. idea tej Początkowo nie było takiej idei, że powstaje książka. Było bardzo dużo zapisków, które ja po prostu tak dla siebie robiłam ca un observator cumva din afara. Dacă mi vin ca unele pentru că erau foarte amuzante, involuntar, e, z nich dlatego że były po prostu bardzo śmieszne i to tak, e, z tego Altele pentru că erau dopotrivo tragiczne. Inne Și în momentul în care am observat e, am scris practic foarte mult i w chwili kiedy się zorientowałam, że napisałam tak naprawdę bardzo dużo i z mojego doświadczenia poetki, ponieważ jestem poetką, to już wyglądało na to, że tak naprawdę napisałam książkę, Porozmawiałam i zasięgnęłam opinię i radę moich przyjaciół pisarzy tok sfatul lor era, cumwa, să nu... Dewino kartę de aktywizmu socjalnego. I właśnie oni mi taką radę udzielili, ażeby ta książka nie była taką książką, która by była takim aktywizmem społecznym. A czym? Architrebuild, in opinia lor, to literatura pura, fără komponent socjalnych. De ich zdaniem powinna to być czystą literaturą, ta książka. Bez żadnego aktywizmu, bez żadnego lobowania na czyjąś rzecz. Za chwilę wrócimy do książki, ale powiedziałaś o tworzeniu notatek z pozycji obserwatorki, obserwatora. Czy we własnej sprawie albo sprawie relacji matka-syn można być jednocześnie uczestniczką zdarzeń i obserwatorką? Din păcate, eu am fost obligată să fiu să am mai multe roluri decât uh, cel de mamă. În estetă ea boamă zmușonă după așa mici totii viață to rulle tylko matchi. În primul rând, pentru că la momentul în care am primit diagnosticul, în România nu existau uh, servicii specializate pentru persoane din spectru autist. Adică nu existau specialiști către care eu să merg și să spun, vă rog, să faceți terapie cu. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy otrzymaliśmy diagnozę osoby w spektrum autyzmu w Rumunii, nie było żadnych usług dedykowanych takim osobom. Po prostu nie mogłam pójść i powiedzieć, bardzo bym chciała, żeby Państwo teraz rozpoczęli terapię taką i taką z moim synem. Așa că, pe de o parte, am fost obligată să devin eu terapeut și deja s-a produs această dedublare. Iar, pe de altă parte, eu dintotdeauna am avut exercițiu scrisului și inclusiv în poezie, la fel a funcționat. Am fost un observator în propria viață, cumva. Vizionți cu stâmb, să mă mușeam și stați terapeutul, vizionți cu stâmb od razu și poia viua ta druga rola, a z drugiej strony ja sama jako poetka dużo pisałam, więc to też w ten sposób mi to pomogło w napisaniu. I dla momentu, kiedy którym kartę, ja już miałam w Finzasie un centrum de Autyzm w Bistrica. I w momencie, kiedy ta książka została wydana, to ja już byłam po tym momencie, kiedy stworzyłam takie centrum dedykowane osobom z autyzmu w mieście Bistryca, Biszczyca w Rumunii. I ośrodek ten zajmuje się m.in. także lobowaniem i stworzeniem różnych usług właśnie dla osób ze spektrum autyzmu. Czy mogę z Twojej odpowiedzi, wypowiedzi wysnuć taki wniosek, że właściwie przez wiele, wiele lat, a może nawet dekad, temat spektrum, temat autyzmu był w Rumunii tematem tabu? Da. Tak. Tak. I, po pierwsze, to do tragedii. Dzień spektralautysty, raun kadrate diagnostyczne, grzite, cumar fi retardu mental, sau. To doprowadziło też do wielu tragedii. Bardzo dużo osób w spektrum autyzmu zostało zdiagnozowanych jako osób z opóźnieniem, na przykład w rozwoju. Praktycznie ja namfakut, miałem też, i no są i nic odatak, nie namfakut prima forma, medici de familie. De screening ale na przykład my, z tego co, jeżeli dobrze pamiętam, to byliśmy pierwsi, którzy organizowaliśmy szkolenia dla lekarzy rodzinnych, organizując taki screening dla bardzo małych dzieci, po prostu noworodków, jak powinni zdiagnozować ewentualnie Cie tego typu. 2008 no Ponieważ oni w 2008 roku niczego nie wiedzieli absolutnie na temat autyzmu. A kiedy już pojawiła się ta potrzeba, ta chęć napisania książki, książki, która stanowi zdecydowaną większość tego wydawnictwa, które nas spotkało tutaj w Teatrze Stałym w Lublinie i na antenie programu trzeciego, czyli Grzecznych Dłoni, to czy w jakikolwiek sposób konsultowałaś się z Eduardem, że będziesz to pisać? To Mika bardzo Shino... sinu. Nu avea o părere formată sau nu putea avea o părere formată, era mic, însă ulterior, când a mai crescut și a citit cartea, în condițiile în care el nu petrece foarte mult timp citind, majoritatea timpului el o petrece în muzică, atunci a uh, uh, idea. Wtedy, kiedy książka została napisana, Eddie był bardzo małym dzieckiem. Potem, po jakimś czasie, przeczytał tą książkę, chociaż on bardzo dużo czasu nie poświęca literaturze. On przede wszystkim żyje muzyką. Ei, în momentul în care a, început, a mai crescut și a văzut cartea în bibliotecă, a citit-o, a început să citească și am observat că citea obsesiv de mai multe ori. Vtede, când zauvașau te o książă, pe care a ja napisat, na care a bibliotecă, po prostu czytau-i, i czytau-i o foarte, foarte mult, ii, można powiedzieć, nawet obsesyjnie, wrăcau do tej książki. Și a început să asocieze despre întâmplările din carte cu întâmplările vieții lui, I scoiajau, po prostu, te wydarzenia, care sunt opisane în książce, z wydarzeniami, rzeczami, które on sam przeżył w własnym życiu. I wtedy miał też swoje własne pomysły. Po prostu stwierdził, że należałoby coś dodać, albo miał jakieś własne spostrzeżenia. Nawet na mój temat. I w tym momencie mam sprawa, że wiele sugestii, nie de asta. <gry> e, I wtedy mu powiedziałam, że skoro masz tak dużo sugestii, no to proszę bardzo. Chociaż chcę powiedzieć, że nie był niezadowolony z tej książki. Nie można tak powiedzieć. Ja mam że się lui, i mi s-a idee buna. Zaproponowałam mu właśnie wtedy, żeby on też napisał ze swojego punktu widzenia, swoją wizję, i wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł. Ażakę reeditare, w związku z tym, wtedy, kiedy było kolejne wydanie tej książki, pojawiła się właśnie razem z częścią napisaną przez Ediego, z jego spostrzeżeniami. Ta książka, którą, ta jej część, którą napisał Edward, przypomnę, nosi tytuł Wszystko, co złe i wszystko, co piękne na świecie. Zaczyna się tak. Cześć, jestem Edward i mam autyzm. Pewnego dnia napiszę książkę, ale na razie postanowiłem napisać ten rozdział, by podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o tym, co jest złe i o tym, co piękne na świecie. Mam nadzieję, że to, co napiszę, pomoże ludziom i zainspiruje ich i że lepiej zrozumieją te sprawy i wprowadzą pozytywne zmiany. Eduardzie, to jest bardzo piękne i myślę, że to wspaniały gest, że postanowiłeś napisać od siebie kilkadziesiąt, Kilkaset zdań z taką myślą, że to może pomóc ludziom. Jak ci się pisało ten twój rozdział? Jak to wyglądało? plus mele. Chciałem powiedzieć kilka słów w tym, co napisałem, jakie jest moje zdanie o świecie, jakie jest moje zdanie też o autyzmie, a także chciałam zawierać tam kilka moich spostrzeżeń. Deci... Pentru mine a fost foarte greu, nu suportam acum mulți ani, nu suportam lumea, nu suportam gălăgia mare și am fost mereu atent la cele mai mici detalii al multor chestii. Dla la mine to-a foarte Ile și la to było tak, că ea po prostu ne znosić ludzi nie mogłam znosić ten świat i byłem bardzo uważny albo zauważałem bardzo dużo szczegółów różnych rzeczy. Acum o să vă spun pe care le avut. A teraz să opowiadać o kilku takich przykrych rzeczach, które mnie spotkały. A anumite gâlăgii reprezentau pentru mine o trauma De exemplu, gâlăgia vitrinilor de magazine, probleme la i et... Ci. Na przykład niektóre dźwięki dla mnie to były bardzo trudno do zniesienia Przy niektórych wystawach, na przykład w sklepach Albo dźwięki wydawane przez samochody I także inne rzeczy, które będę opowiadał De exemplu, dacă aś citit rândurile din cărți Ați observat că mi-am mi -am dat seama de un zgomot de la motor Și s-a dovedit că a fost lipsa unui căpăcel. Na przykład, jeżeli Państwo już przeczytali naszą książkę, jesteście Państwo po lekturze naszej książki, zauważyliście, że w pewnym momencie bardzo mnie denerwował dźwięk silnika samochodu. Po prostu tam brakowało jakiejś osłony. Pentru mnie, ja am reprezentat foarte multe kwestii. Deci, cum am transmis autismul să fiu ajutat? E. Când am crescut puțin mai mare, am fost serios i. Și... Am spus, ce am. jak urosłem, wiedząc, że jestem dzieckiem czy osobą z spektrum autyzmu, wytłumaczyłem, jakie mam problemy. Powiedziałem, czego nie jestem w stanie znosić, co mi przeszkadza, ale także, jakie mam zdolności, do czego jestem zdolny. Dar, na tym i-am arătat calitățile, toate calitățile mele, foarte Ale również chciałem przedstawić wszystkie moje dobre strony, mojego charakteru. Chciałam się przedstawić też w ten sposób. după ce am na przykład po tym jak się nauczyłem bardzo dobrze, całą tonację muzyczną, wszystkie gamy... am spus cum au clopotele, cum sună orice klopot, și după, după mai mulți ani. Mulți oameni m-au întrebat, ce note bat clopotele? Muziți-mi, cum este la muzicală muzică, când era un zvon Și, în timp, când au sârșit la tonația, oameni m-au spus, cum este tonația? Până și un profesor de la școala mea de muzică din Bistrița a fost impresionat de calitatea a ciasta. Nawet nauczyciel ze szkoły muzycznej z mojego miasta Biżczyca był pod wrażeniem tej zdolności w tym kierunku. A lucru poate ajuta pe alte persone pri pe, nekualutismu dehajde descoperi abilitățile, dar în același timp și pentru a pentru meditatie. I myślę, że te rzeczy mogą pomóc również innym osobom w spektrum autyzmu, a żeby one sobie też odkryły, jakie są ich zdolności, ale także dla medytacji. A ja muszę dodać, jako osoba, która ma znajomych w spektrum autyzmu i jako osoba, która dzięki takim właśnie ludziom, też jak Edward, nauczyła się zupełnie innego postrzegania świata i wrażliwości na próbę odczytania tego, jak inne osoby mogą poznawać i dotykać świata, Chcę powiedzieć, że być może nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak fantastyczną pracę wykonałeś, pisząc ten rozdział w książce. Ponieważ nie tylko oddałeś mnie, nam szansę na w jakimś sensie przedostanie się do mózgu osób w spektrum, ale też sprawiłeś, że po raz kolejny mogłem, mogliśmy się dowiedzieć, na jakie rzeczy zwracać uwagę, żeby nikogo nie wykluczać, żeby osoby w spektrum mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. I za to ci chciałem po prostu podziękować tak po ludzku. Cu małe placere. sunt, bardzo onorat enorm. I mulțumesc i Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Jest to dla mnie wielka przyjemność i czuję się tym zaszczycony. Bardzo dziękuję to teraz powiem Państwu na co na przykład w tej swojej części książki Edward dla przyjaciół Eddy zwraca uwagę. Zanieczyszczenie to jedna z rzeczy, których nie lubię w ogóle, która niepokoi mnie, bo niszczy środowisko naturalne. Substancje zanieczyszczające, które powodują efekt cieplarniany, gromadzą się w atmosferze i ocieplają planetę. Nazywa się to globalnym ociepleniem. Chociaż mnie i mojej rodziny nie dotyka to bezpośrednio, bo nie dożyje śmiertelnych temperatur, to patrząc w internecie na szybkość, z jaką postępuje to wszystko, martwię się o przyszłych ludzi. Albo inna, bardzo poruszająca opowieść, która nagle teraz, w tym szalonym świecie, szalonym od zawsze, ale szalonym jeszcze bardziej po 2022 roku, czy teraz, w obliczu tego, co dzieje się na tak tzw. Bliskim Wschodzie. Otóż Eduard pisze tak. Wywoływanie wojen na świecie jest bardzo złe. Ludzie nie powinni się kłócić przez nieporozumienia, rzucając bomby i rakiety. Bomba nuklearna niszczy wszystko na bardzo dużym obszarze, pozostawiając pusty teren. To nie jest ok, by tylu ludzi umierało na nic. Wszystkie te bronie niszczą też środowisko naturalne. I teraz zdanie, które być może porusza najbardziej i też pozwala dostać się do mózgu Eduarda do mózgu osoby w spektrum. Kłótnie i bijatyki nie rozwiązują niczego. To jest tak proste zdanie, że być może osoby w spektrum nie niebędące nie potrafią go nawet sformułować. Tak prostego i przejmującego ważnego komunikatu. Kłótnie i bijatyki nie rozwiązują niczego. Chcę powiedzieć, że robi też na mnie niesamowite wrażenie, kiedy czytam tę część napisaną przez Eduarda, Uświadomienie sobie, jaką rolę musiała odegrać Anna jako mama samotnie wychowująca syna, żeby Edward, osoba będąca w spektrum, no był w stanie napisać taką rzecz, żeby mógł siebie opowiedzieć światu. Ile musieliście, Ano, zainwestować w to, żeby Edward był osobą w spektrum w miarę normalnie i na pełnoprawnych warunkach funkcjonującą w społeczeństwie? Știu că acum sunt multe poziționări divergente pe tema terapiei de recuperare, dacă este sau nu necesară. Viem, jăteras, e zbarță o opinii na temat terapii, na temat rehabilitații tăchic osób. Dar la momentul 2026, 2006, când noi primisem diagnosticul, m-am uitat puțin în vest, am citit a czy test studii, to czy cienia autyzmu, lub tratamenty, terapii, recuperary czy partie. Ale w 2006 roku, kiedy otrzymaliśmy tą diagnozę, usiłowałam jak najwięcej czytać wszystko, co było napisane na zachodzie na temat autyzmu, osób w spektrum, na temat też terapii, na temat też właśnie rehabilitacji oraz wszystkich tych rzeczy, które mogą pomóc po prostu takim osobom. Și la momentul respectiv singura terapie validată științific era terapia analiza comportamentală aplicată. I w tym 2006 roku, jedină taką terapią, która była tak naprawdę z punctu vițenia medicinego sprawdzoną i też jakoś tak uzasadnioną, to była taka terapia dotycząca zachowania. O terapie care astăzi este controversată și cumva contestată De reprezentanci kurentu in Terapia, która dzisiaj jest poddawana pod znakiem zapytania przez osoby, które reprezentują kierunek neuroróżności, różnorodności. dla momentu respektyf, pentru noi era singura luminica de la caput tunelului. Ale wtedy dla nas w 2006 roku to tak naprawdę to było jedynym światełkiem na końcu tunelu. Așa că pentru Eddie, primii 10, 2 speani, un semnat undeva la 8, 10 ore de terapie pe zi, în fiecare zi. De asemenea, pentru Diego, pentru primii 10-12 ani de viață, oznaczało pomiędzy între 8-10, czasami nawet mai multe ore de terapie zilnic. Însă o terapie adaptată și filtrată, astfel încât to być perceputy do elu Tylko, że była to terapia oczywiście dostosowana i filtrowana w ten sposób, żeby on to odbierał jako zabawę. Niciodatę n-am incercat, że-l schim, czy-l fac non-autist. Am încercat, efectiv, să... I dał abilitățile, które lipsau, i lipsau foarte multe. E, nigdy nie usiłowałam go zmienić, albo doprowadzić do tego, żeby powiedzieć, że on nie jest osobą w spektrum, tylko chciałam mu przekazać różne zdolności, których nie miał po prostu, nie posiadał, a było ich bardzo wiele. Wydaje się, że to może się konfirmować. Am respectat particularitățile lui și nevoile lui de a se retrage, de a fi singur, autostimulările. Și noi nu am luptat împotriva manifestărilor autismului. Am luptat pentru de exemplu, să-l învăț să spună mama. A durat o jumătate de an. Nicde nu ne văd am nici nu ne văd că am autyzmu Ediego. Zawsze miałam szacunek do tego, że on musi być sam, jeżeli były takie zachowania autostymulujące, tylko po prostu chciałam go wzmocnić pewnymi rzeczami, które nie miał. Na przykład walczyłam przez pół roku, żeby go nauczyć, żeby mówić słowo mama. Tutaj się wtrącę na chwilę, bo w radiu tego nie widać, ale wspaniale też patrzy się na scenie, na bliskość między matką a synem, kiedy Anna mówiła te niełatwe słowa. Nasi goście złapali się na chwilę za ręce, Anna pogłaskała Edwarda po twarzy. Trudno to wszystko opowiedzieć. Myślę, te emocje, ten konglomerat myśli, emocji, tego wszystkiego, czego doświadcza osoba, która chce, żeby jej dziecko funkcjonowało w miarę normalnie w świecie. No i ta druga strona, która nie umie wielu swoich potrzeb wypowiedzieć na początku i potem szuka odpowiednich słów. To teraz takie pytanie do Anny i do Edwarda też i poproszę może Anny, żeby potem znalazła odpowiednie słowa, żeby Edward też na to pytanie jakoś odpowiedział. Czy i jak często czuliście się, bo mam nadzieję, że teraz to już jest tylko czas przeszły, osobami w jakimś sensie wykluczonymi ze społeczeństwa, z grup wiekowych, ze znajomych itd. O co Ty najpierw ja może odpowiem ja mam permis. Kiedy Edy sa fie ekskluz, Dęńka Jery? Ja nigdy nikomu nie pozwoliłam, a żeby Edy był wykluczony z żadnej sytuacji, z znikąd. Szłam luptać enormnie, kiedy kiedy entrala grudnicz. I bardzo walczyłam od momentu kiedy poszedł do przedszkola, sa intre, no właśnie, miedu de masa, i sa stia a exact a tych kąd poate, anciępuł kuu 5 de, de masę, mai mult nie rezista. Żeby chodził do takiego przedszkola, tak zwanego masowego, do których chodzą wszystkie dzieci, i żeby był tam obecny tak długo, jak tylko wytrzymuje. Na początku to było tylko 5 minut. Aśa, la I tak samo postępowałam dalej przez cały ten okres jego edukacji, aż teraz, do dnia dzisiejszego, kiedy jest studentem. Am fost, uh... Kredka, ją musimy, to ją na kasi tradukatoru, Ledzi. Ja w zasadzie myślę, że czuję się cały czas, jakbym była tłumaczką Ediego. Czyli w paralelku, co się dzieje w Amancerkasa, w akweniu. Am reușit să formăm, de exemplu, 5-600 de cadre didactice în orășelul nostru, să formăm medici, să formăm să creăm, to vrem, le ștem, și chiar am to udało nam się przeszkolić w naszym uh, malutkim miasteczku, stąd pochodzimy. Bardzo dużo nauczycieli, bardzo dużo lekarzy. Ano, treku de exemplu, printr un proiect al asociației noastre cu zero finanțare, ześmy roku na przykład, w ramach projektu, którego właśnie przeprowadziliśmy w naszym ośrodku, projekt, który miał zerowym zero finansowaniem, să 50 de, 40 de din să autism -friendly. udało nam się przekonać około 40-50 miejsc w naszym mieście, ażeby się stały autyzm friendly Am kreat pentru că eu pot să fac asta fiind doctor în psihologie și așa că n-a trebuit să plătesc pe altcineva, de, am creat ghiduri dla każdej kategorii Byłam w stanie sama opracować różne wytyczne dla każdego takiego miejsca, ponieważ jestem doktorem psychologii, więc nikogo nie musiałam prosić, sama je napisałam. <grym> momentu się de pompier są friendly i w chwili obecnej doszliśmy do tego, że nawet remizy strażackie czy tam gdzie są po prostu strażacy również te miejsca są są autyzm spędzić? Pompierzy są informacj, żeby rozpoznać, w interwencji, kiedy mają do czynienia z osobami z I strażaków też przeszkoliliśmy, na przykład, i oni są w stanie teraz te osoby, przez nas przeszkolone, rozpoznać, czy mają do czynienia z osobami, które mają jakieś problemy psychiczne, czy też po prostu są spektrum autyzmu. De multe ori de când eram mic, am, am simțit Dzięki temu, że dla Gradynica Special, dla Primele Serberi, no am for Tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście, kiedy byłem mały, bardzo często czułem się wykluczony. Na przykład w przedszkolu, kiedy były przedstawienia, to bardzo często nie otrzymywałem żadnej roli, nie byłem po prostu zaproszony do tego, żeby brać w tym udział. I koledzy ma kino, ja od egzemplarza, ja nuryzist, tu kuma explica ma. La grădiniță, după câteva minute, am început să fac scandal. Nu suportam atâția copii, de exemplu, nu suportam nici aplauzele lor, mai în special cântau, nu spuneam cu pămâni la urechi, dar cântau foarte fals, asta e realitatea. Na în preșcolă, dzieci, colegi, koleżanki nespețial ne byu de la mine Dokuczały mi. Nie mogłem znieść też na przykład, jak śpiewali, ponieważ prawda jest taka, że fałszowali. Nie lubiłem też, jak bili brawo. Ci, o figle, dzisiaj nie są insuportabili, koledzy nie mają nic. I oni byli bardzo głośni i byli nieznośni, więc ja ich nie lubiłem, ale oni również mnie nie lubili. Koleżanki, w ma roku, fałszywały trumot forte. Agresywny, pingiał, piszkał, czywadegen. Jak chcieli po prostu, żeby mieć mnie z głowy, żeby mnie uspokoić, to byli bardzo niemili. Kuksańce dostawałem albo inny sposób, jakoś tak, nawet byli po prostu bardzo agresywni. Darma to diawna ma aparat. Ale moja matka zawsze mnie broniła. Kjaśla prima miała serbarę de Kraciun, kiedy mam întâlnit prima ora pe nawet wtedy, kiedy byłem na moim pierwszym przedstawieniu Bożonarodzeniowym, kiedy spotkałem wtedy pierwszy raz Mikołaja. At ja tuż im primal może kręcion, i i poezji. Ja oczywiście wierzyłem od samego początku w Mikołaja, więc przygotowałem sobie w domu kilka wierszyków, a także kilka piosenek. Dar, evident, tot nu aveam răbdare, și mama, cum v-am explicat, mama mă calma, zicea, imediat plecăm. Ei, ofiștri, wtedy też nie miałem dużo cierpliwości, ale dacă tak już moja mama zawsze była ze mną i mówiła mi spokojnie, zaraz stând, wyjdziemy. Asta e un exemplu de ca să mă calmeze. Și mi-a zis, ce vom face în continuare, lucruri bune care îmi plac. To tylko taki przykład, żeby powiedzieć Państwu jak ona mnie usiłowała, mi pomóc, żebym to wytrzymał. I zawsze mi opowiadała potem, co będziemy robić, takie rzeczy, które mi się bardzo podobają. Problema i mai szkole au pe mine. Jeszcze większe problemy miałem też w szkole z dziećmi, z którymi przebywałem w klasie i w szkole. Tak jak wziął w kartę, erau do. Pățani... De genul acesta. Jeżeli Państwo przeczytali książkę, to tam można spotkać uh, no, różnego rodzaju takie historie z tymi dziećmi w szkole. W kolejnych klasach w których miałem dzieci, i w których miałem Jest tam napisane, że dzieci, zarówno z młodszych klas, jak, jak byłem w młodszych klasach, ale potem też w starszych klasach, cały czas się ze mnie naśmiewali. Mę zignął, my spełniał, nie mogłem się bardzo rar mă băteau. Dokuczali mi, straszyli mnie i też niejednokrotnie, być może, także mnie uderzali. Adică nu băteau, dar chiar și la o Așa mai da, de mine. Niekoniecznie może też mocno mnie bili, ale wystarczy, że po prostu podchodzili do mnie i nawet mnie dotykali i to też już dla mnie było bardzo nieprzyjemne trebuie se spun că pentru Eddie să l-atingi e o formă de agresiune de multe ori și că are o memorie fabuloasă și amintește cu precizie de pe la vârsta de 3 ani cred că Exact. Ich chciałam tylko dodać właśnie że dla Ediego tylko dotykać go to też już jest taka forma agresji. A do tego on ma bardzo dobrą pamięć, bardzo dużo rzeczy pamięta nawet już od wieku 3 lat. Tu po umperiu de ani aceștia au înțeles ce este ce am eu, au înțeles ce înseamnă autismul, au văzut și câte calități am pe care vi le-am explicat. I po iluși tam latach, dzieci zrozumiały, na czym polega autyzm, ale też dostrzegli również jakie są moje dobre strony, jakie mam różne umiejętności. Au observat și m-au considerat Geniul szkolii, al muzycii. I uznali, że jestem geniuszem szkoły, jeżeli chodzi o muzykę. Wszystkie noty m-au întrebat, ce noty-i asta? Raspundeam correct. Jak muzyczną ta muzyczna, czy nuta muzyczną. Jak mnie pytali, co to jest za nota, To moja odpowiedź zawsze była prawidłowa. I nawet exemplu, opusam notę na pian, fără să mă uit, puneau palma na pian, sau... Sau kod, sau ceva, și am zis toate notele. I nawet na przykład, jak grałem na fortepianie, i po prostu nacisnali na fortepianie, i była jakaś nuta, a potem nie pozwalali mi, żebym po prostu na fortepianie sprawdzał, co to jest, to i tak moja odpowiedź była prawidłowa. Astfel, toți indrăgit, și... Więc to... wszyscy mnie polubili po prostu po tym, i nie wiem, czy to tak no, było. No, Mam nadzieję, że tutaj niczym tutaj nie zawinie, ale myślę, że uznali, że jestem takim cudownym dzieckiem. Edward ma teraz, proszę Państwa, 22 lata. Jest, jak słyszeliśmy, to mówiła Anna, studentem, studentem Narodowej Akademii Muzycznej w Klużu na Poce. Jest pianistą, człowiekiem obdarzonym słuchem absolutnym. Dlatego nie lubi, jak ktoś fałszuje. Umówmy się. Większość z nas to robi. A tam spus się w ca m-am zabsolu, i Ja również powiedziałem właśnie, że mam słuch absolutny i dlatego też moi koledzy byli pod wrażeniem. Chciałem Cię zapytać, Eduard, czym jest dla Ciebie muzyka? Co Ci daje muzyka? Muzyka mi oferą senzațiile. I dla mnie to znaczy, Jakasi, e cum są dradzieci ludziani? Muzyka to przede wszystkim dla mnie daje mi bardzo dużo wrażeń, bardzo dużo wzruszeń. Grać na jakimś koncercie, to tak, jakby po prostu kochać ludzi. Da. Ja praktyk, ja nie nu wobieam, nie um wobieam, kiedy zacząłem sakać, ale widziałam, że komunikuję przez muzykę. Ja w zasadzie nie mówiłem wtedy, kiedy zacząłem grać po prostu komunikowałem się ze światem za pośrednictwem muzyki. Prin faptul că mama îmi punea diverse melodii, prin joacă, adică cum să spun animații muzicale, e, moja mama puściła mi różne kawałki muzyczne, tak naprawdę poprzez zabawę, poprzez taką animację, takie animacje muzyczne. i ca să mai pun încă o dată, trebuia să spun, mai vreau. Și așa mai departe i przez Ja bardzo często mówiłam, że jeszcze raz chciałabym ten kawałek posłuchać, w związku z tym jeszcze raz go puszczała i w ten sposób nauczyłem się po prostu komunikować poprzez muzykę. Czy mogę teraz przeczytać fragment książki, tę część, którą twoja mama napisała? Wienem Oczywiście. Ana w swojej części książki pisze tak, to a propos tego, o czym przed chwilą mówił Edward i jego stosunku do muzyki, ale też jest ten przykład doskonałym wyjaśnieniem, jak funkcjonuje mózg osoby w spektrum autyzmu. Kiedy kilka lat temu szedł na przesłuchanie do szkoły muzycznej, wszyscy byliśmy tak zestresowani, że każdy zdrowy na umyśle lekarz przypisałby nam tabletki. Znał dwa preludia Bacha. Przez kilka tygodni z rzędu powtarzaliśmy wszystkie kroki, czekając na wielki dzień. Rozmawiałam też z nauczycielką, która już wcześniej przyszła zobaczyć go w domu. Była sceptyczna, ale ja uważałam, że na wszystko dokładnie się przygotowaliśmy. Weszliśmy do sali, ruszył jak strzała do pianina, nie witając się z komisją. Nie odpowiedział ani na dzień dobry, ani na jak masz na imię. Nawet na nikogo nie spojrzał, tylko usiadł przed pianinem i zaczął grać preludia. Dobrze, dziękujemy, wystarczy. Kontynuował grę. Wystarczy, dziękujemy. Zagrałeś wystarczająco dużo, interweniował jeden profesor. Proszę go zatrzymać. Przykro mi, dopóki nie dokończy utworu, nie przestanie. Ma autyzm i powiedziałam mu w domu, że musi przyjść i zagrać. Teraz nie przestanie, dopóki nie skończy. Tak być nie może, musi przestać. Inne dzieci czekają, żeby wejść na przesłuchanie. Hej, wystarczy. A jednak może, odpowiedziałam wymizerowana patrząc, jak niewzruszenie gra dalej. Ta partytura miała siedem stron. Koniec końców przyjęli go. Chyba bardziej ze strachu, gdy pod koniec pomylił jedną nutę i zaczął cały utwór grać od nowa. Piękny, ale długi jak postny dzień. Przyjęty, powiedział szybko profesor. To jest też, Anna, myślę, świetne wyjaśnienie. Jedno z wielu w waszej książce, jak funkcjonuje y, mózg osoby w spektrum, że kiedy już ta osoba tutaj cudzysłów otwieram, nastawi się, zamykam cudzysłów na wykonanie pewnego zadania, to tak się autoprogramuje, że musi z tym zadaniem dobrnąć, dotrzeć do końca. Albo, że jeżeli ma ułożony dzień, to zawsze o tej samej porze je Śniadanie, bardzo często to samo je na śniadanie i jakakolwiek zmiana wytrąca taką osobę z równowagi. Ta książka jest też poradnikiem dla wielu osób, takich jak ja, jak funkcjonować w otoczeniu z kimś, kto jest w spektrum. I Ja mam nadzieję, że tak. I to jest też taki feedback, którego otrzymałam od bardzo dużo rodzin po przeczytaniu mojej książki. Mam jest to de że suficient I cały czas byłam świadoma tego, że nie wystarczy przeczytać o jakiejś diagnozie w jakiejś książce, w jakimś podręczniku. I am făcut un efort permanent, să înțeleg, să încerc să înțeleg cum gândește Eddie diferit. Ia bardzo duży wysiłek, żeby móc zrozumieć jak tak naprawdę myśli Eddie. Și să structurez cum lumea în jurul lui astfel încât să fie și el confortabil I żeby mojă, tak ustrukturyzować, czy uporządkować ten świat wokół niego, tak, żeby się on też czuł bezpieczny. To oznacza taką jasność, taką przewidywalność, bezpieczeństwo, szacunek, jeżeli chodzi o jego szczegóły sensoryczne, Dar și în același timp, încercând să îi solicit să iasă tot mai mult din zona lui de confort care inițial era inimaginabil de mic. ale rwnnoolegle domagając się również od Ed să żeby on też wyszedł z tego swojej takiej takim kokonem bezpieczeństwa, który na samym początcu byu bardzo bardzo mae. Deci da am încercat asta a fost o acțiune conștientă, să încerc să transmit cât Potiem ja de mult ja a privilegiu. Să văd. Tak, więc muszę powiedzieć, że tak, byłam świadoma tego, ponieważ chciałam przekazać jak najwięcej z tego, co sama widziałam i doświadczyłam, i to było takie niesamowity przywilej dla mnie, że mogłam to po prostu zaobserwować. I zrobiłam to świadomie. Eddie, przyznałeś, że jesteś geniuszem i tak na ciebie patrzą. Wspaniale graz na fortepianie, a czujesz się też pisarzem? Mostly my mult interpret al kandyra mic, compunia mult i mam i comput și my kompuntingam. Când când. Czuję się bardziej wykonawcą muzyki. Ale jak byłem młodszy, jak byłem mały, również komponowałem muzykę, pisałem muzykę. Teraz już bardziej wykonuję. Okej, co chciałam de facto, jest, że ona asociowała kompozycja do skrzyżu, więc da, jestem... Un in w zasadzie to, co chciał powiedzieć, to jest to, że on skojarzył po prostu komponowanie muzyki z pisaniem i to, co chce powiedzieć, to jest tak, po prostu pisze, ale poprzez muzykę. Ale zaczynasz swoją część książki od zdania, od takiej obietnicy, że pewnego dnia napiszesz książkę. To chciałem zapytać, czy dalej o tym myślisz? Dawaj, facie. A co Tak, będę to robił. Już rozpocząłem jakiś czas temu pisać i to będę dalej, no, będę dalej to ciągnął. jaka to będzie książka? O Tobie? Da, karty despre despre jak mam par kurso. Tak, to będzie książka o tym, jak przeżyłem swoje życie, maja negocjacje, aici. No potem ze skrymacz karty do ory. będziemy jeszcze negocjować, bo nie możemy napisać tą samą książkę dwa razy. To jest stricte, strict ko Total play. Ale ja już teraz, od razu mówię, absolutnie, że ja będę pisał o zupełnie innych wydarzeniach, o innych historiach. Czyli ma przed tobą tajemnicę. <gry> no, tak sekrety, da? Masz pokora, sajba sekrety Nie wiem, czy to tak jest, ale ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby miała pewne tajemnice względem mnie. No, artybisapun sekrety. Că... Trzeba się taki, taki, taki, taki mama. Nie, to nie będę pisał żadnych tajemnic, ponieważ nie mam żadnych takich tajemnic przed moją mamą, bo jeżeli będę to pisał i wszyscy inni na świecie będą to czytali, to również moja mama musi to znać i wiedzieć. Anna powiedz proszę, jak wasza książka została przyjęta w Rumunii i tak sobie to wyobrażam, w czasie spotkań autorskich, których macie bardzo dużo, Spotykacie się z osobami w podobnej do waszej sytuacji? Rodzice wychowujący dzieci w spektrum autyzmu, dorastające osoby w spektrum? Jakie to są rozmowy? Co ci ludzie mówią do was? Na pierwszej edycji o recepcie ekstraordinarne bună, peste mele. Jak było pierwsze wydanie tej książki, to ona była bardzo dobrze przyjęta. W ogóle ponad tego, co mogłam się spodziewać. Și acum, la reeditare, fost în mai multe orașe Teraz, jak się ukazało, drugie wydanie, czyli to ponowne wydanie, to byliśmy zaproszeni rzeczywiście w kilkunastu miastach. Deci... Per ansamblu, zi, cred că o recepție are foarte bună, dar am avut și si, au existat și si, oameni care cumva au spus că nu nu știu cum să explic. Da, care n-au fost neapărat uh, fani. Pius <gry> Ogul nie mogę powiedzieć, że stała bardzo dobrze przyjęta. Ale oczywiście znalazły się też osoby, które, no, nie były fanami tej książki. Karek cumwa, s-au gândit, că n-au partea de literaturę din karte a Którzy nie spostrzegli tą część, czy ten walor literacki tej książki. Którzy powiedzieli, że ta terapia, o którą ja tutaj opisuję w tej książce, to ona nie jest dobra. Ma Ale wynik to jest ten, którego mamy teraz. O wielu rzeczach nie zdążyliśmy opowiedzieć. Zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Między innymi też nie opowiedzieliśmy o historii właściwie trójkąta, bo w tej książce jest też siostra, która wspiera mamę w opiece w wychowywaniu brata, ale to już zostawimy osobom, które nas słuchają, przeczytają bardzo serdecznie polecam. Chciałem zapytać Ano i Edwardzie o to, jak bardzo ta książka, te książki i czy zmieniła zmieniły wasze życie? Mi-a schimbat viața prin faptul că am fost invitat în multe locuri, Mie mi îmi place să călătoresc, am cunoscut multe alte persoane și m în același timp m-au înțeles mult mai bine. Da, ta książka zmeniu moje życie, w în sensie, sens că am fost bardzo dużo miejsc. Ja bardzo lubię podróżować i și o wiele lepiej poznaam este świat. Iar pentru mine a fost prima carte de proză. A dla mnie to była pierwsza moja książka napisana w prozie. I mam bukuret tarem, mulsze am tare mult, să că a ajuns la multe familii, które au apreciat foarte mult cartea sau informațiile din carte. I bardzo się cieszyłam, dowiedząc się, że ta książka dotarła do bardzo dużo rodzin, które po prostu doceniły te informacje, które zostały zawarte w tej książce. Ostatnie mam pytanie jeszcze do Ediego. Twoja część książki kończy się takimi zdaniami. Ja zawsze widzę najlepszą przyszłość. Mam nadzieję, że ty też. Cały czas tak jest? Cały czas widzisz przyszłość najlepszą z możliwych? Da. tak. Da, eu sunt optimist, mereu. Tak, ja jestem zawsze optimistą. A ty, Ano? Da, sper, evident. Tak, oczywiście mm -hmm. mam taką nadzieję. Orcear finul se fimam preuna. I cokolwiek by się nie wydarzyło, my zawsze będziemy razem. Îmi doresc uh, mult ca lumea asta și după ce eu n o să mai fiu să fie una în care oamenii, copii și oamenii din spectru să fie să se simt acceptați și i bardzo pragnę, ażeby ten świat, również wtedy, kiedy mnie już nie będzie, był takim światem, w którym osoby z spektrum czuły się dobrze, komfortowo, doceniani i szanowani. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć albo szukał odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość, to myślę, że dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś takiego. Myślę sobie, że to fajnie być twoim kolegą, Eli. Total akord. Tak, zgadzam się absolutnie. Arsem na enorm, Edi, na arenie To było oznaczało dla niego, dla niego cały świat, ponieważ Edi jeszcze nie ma żadnego przyjaciela. Nasze spotkanie z języka rumuńskiego na polski i w drugą stronę tłumaczyła Anna Maria Luft. Bardzo dziękuję. A przede wszystkim dziękuję naszym wspaniałym gościom. A byli nimi, przypomnę, autorka Grzecznych Dłoni, Anna Dragu. I autor wszystkiego co złe i wszystkiego co piękne, a poza tym geniusz Edward Dragu. Dziękuję bardzo. Tak było w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Wszystkie książki Europy. Są do przejęcia egzemplarze książki Grzeczne Dłonie i Wszystko co złe i Wszystko co piękne na świecie. Można do mnie pisać: michał.nogaśmałpa polskieradio.pl Dziękujemy. Do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata.